Aleluja, Kochani, nie było mnie dość dawno, nie było mnie dwa tygodnie w kościele i czuję tak, czułem się tak już nawet źle, że mnie tu nie ma. Dlatego tym bardziej cieszę się, że dzisiaj mogę tutaj stać. i Może nie wszystko, co dzisiaj powiem, będzie łatwe. Może nie wszystko, co dzisiaj powiem, będzie, wiecie, będzie wam się podobać. Ale mam nadzieję, że to, co dzisiaj powiem, będzie was zmieniać. Wczoraj miałem taką przyjemność, byliśmy razem z Lutynką. Razem z Lucynką wczoraj byliśmy na spotkaniu z Naczelną Radą Kościoła w Warszawie. Wiecie, wspaniały czas. Czas, gdzie młodzi ludzie mieli możliwość poprzebywania z przywództwem Kościoła zielono w Polsce. Mieliśmy możliwość uczenia się, mieliśmy możliwość, wiecie, dyskusji, mówienia tego, jak my dzisiaj widzimy Kościół. I wiecie, na samym początku chciałbym coś takiego zrobić. Chciałbym, żeby wszystkie osoby powyżej, poniżej 35 roku życia wstały. Poniżej 35 roku życia. Tadek, się nie łapiesz. I chciałbym, żebyśmy się tego, nie, wiecie, nie prześmiechiwali, bo to są bardzo ważne rzeczy. Mam do was, kochani, jedną taką rzecz. Chcę wam coś powiedzieć. Nie dajcie sobie wmówić, że jesteście zbyt mało doświadczeni. Nie dajcie sobie wmówić, że nie jesteście zbyt święci. Nie dajcie sobie wmówić, że wiecie, na was przyjdzie dopiero czas, że wy jesteście przyszłością. Wy jesteście teraźniejszością, my jesteśmy teraźniejszością dzisiejszego Kościoła i chcę, żebyście z odwagą patrzyli od dnia dzisiejszego na Kościół, żebyście z odwagą podchodzili do wszystkich rzeczy, do wszystkich form, których wam brakuje w Kościele i żebyście o tym głośno mówili, ponieważ to młodzi ludzie dzisiaj przyprowadzają najwięcej ludzi do Kościoła. Nie przekrzykujmy, nie prześmiewajmy młodych ludzi w Kościele, bo młodzi ludzie są ważni. Dziękuję, kochani. A teraz... A teraz krótkie przesłanie do, do tych, którzy mają powyżej 105. roku życia. Kochani, nie bójcie się. Możecie wstać. Wstańcie, kochani. Wstańcie. Niech młodzi ludzie widzą, że to wy. Kochani, przesłanie do was. Nie lekceważcie młodego pokolenia. Słuchujcie się w młode pokolenie. Nie bójcie się o to, że będą zajmować wasze miejsca. Wiecie dlaczego? Bo będą zajmować wasze miejsca. Wiecie, my w tej podróży idziemy wszyscy razem. Idziemy razem. I chciałbym, żeby to, to, wiecie, za, żebyśmy to zapamiętali. Nie musimy ze sobą konkurować, nie musimy się o nic bać. Idziemy po prostu razem. Razem. Wiecie, mam, taką, mam takie przemyślenie. Wczoraj jechaliśmy samochodem, spojrzałem na spojrzałem na stronę internetową, nasze jakieś kamienogórskie informacje. Młody chłopak w wieku 29 lat wczoraj stracił życie na drodze. Wiecie, ja nie wiem, czy on był nawrócony, czy nie był nawrócony. Nie wiem, kto to był nawet. Ale chcę wam powiedzieć, że ludzie dzisiaj umierają w różnym wieku. Ludzie umierają w różnym wieku. Nie, nie zawsze na choroby, nie, na, nie zawsze na nowotwory, często są to wypadki. Młodzi ludzie dzisiaj umierają. Dlatego młodzi ludzie dzisiaj muszą głosić Ewangelię młodym ludziom, bo tylko oni do nich przemówią. Dlatego musimy ich do tego zachęcać, musimy im o tym mówić, że są ważni. I wiecie, i wsłuchiwać się w ich, wsłuchiwać się, jeżeli czegoś im brakuje w Kościele, to też dać im na to miejsce. Ja wiem, że to może tak troszeczkę, wiecie, tak dobitnie troszkę, ale tak ma być. Wiecie, jest taki fragment, ja dzisiaj nie będę o tym mówił, ale jest taki fragment, kiedy Pan Bóg posyła Eliasza nad Poltokkeri. Znacie ten fragment? chcę wam pokazać, że Bóg działa irracjonalnie nam się wydaje, że jesteśmy doświadczeni, że jesteśmy dorośli to my wiemy wszystko najlepiej my znamy Boga od 20-30 lat wszystko wiemy najlepiej na temat Boga przeczytaliśmy Biblię 150 razy wszystko wiemy najlepiej i wiemy jak Bóg się porusza ale wiecie, Pan Bóg działa czasami irracjonalnie wysyła Eliasza nad potok Kerit i mówi do niego tak będziesz pił wodę z potoku Kerit a kruki będą ci przynosić jedzenie rozumiecie to? No tak jakbyście dzisiaj, nie wiem, na dzień dzisiejszy ktoś by powiedział do was, Pan Bóg by do was powiedział, powiedziałby tak, nie wiem, słuchaj, Hanka, Halinka, Jacek, idź tam, gdzie jest, nic nie ma, bo ja cię tam posyłam, tam będzie wszystko, czego oczekujesz, a ty wiesz, że tam nic nie ma, ty wiesz, że tam nie ma nic do jedzenia, ty wiesz, że tam nie ma nic do picia, ty wiesz, że być może to się nie uda, że to nie da rady, ale Pan Bóg mówi, idź, tam będzie woda, napijesz się, tam będzie, będą kruki, one cię nakarmią, kruki cię nakarmią. I ty nie idziesz, bo myślisz sobie tak, mi tu ciepło, mi tu dobrze, po co ja tam będę szedł? Tutaj mam wszystko. A tam nic nie ma dzisiaj, ja tam nic nie widzę. Ale idziesz tam, okazuje się, że tam jest woda i okazuje się, że nie wiem, wróbelki, łabędzie czy cokolwiek przynoszą ci jedzenie, bo tak działa nasz Bóg. Wczoraj rozmawialiśmy na temat tego, czego nam brakuje w Kościele Zieloną Świątkowym w dzisiejszych czasach. Wiecie, czego nam brakuje? Irracjonalnego, dziwnego działania Ducha Świętego. To, co było naszą, naszą wizytówką, dzisiaj nam tego brakuje. I wczoraj ludzie z Naczelnej Rady Kościoła, starsi ludzie, starsi pastorzy, pokutowali ze swojej religijności. I dzisiaj Kościele, to jest taka tylko wrzutka w wasze serca. Czy nie warto zastanowić się nad tym? Czy nie, nie poszliśmy troszeczkę za daleko w naszym myśleniu o nas samych? OK. Zanim zacznę dzisiejsze kazanie, to mam taki eksperyment. Chciałbym, żebyśmy głośno ze mną razem powiedzieli słowo ojciec. Ojciec. Ojciec. Jak to, kochani, brzmi? Poważnie, dumnie, tak trochę surowo, prawda? OK, a teraz powiedzmy słowo tata. tata. Tata. Tata. Tata. Już lepiej, prawda? Już tak cieplej. Tak troszkę blisko. Trochę inaczej. Kochani, Biblia używa na określenie Boga aramejskiego słowa Abba. Więc Abba to nie jest tylko, wiecie, zespół ze Szwecji, ale Abba jest to aramejskie słowo, które oznacza więcej niż ojciec. I pokazuje raczej taką, wiecie, bliższą relację syna z ojcem, jako bardziej tata, tata-syn, a nawet niektórzy bibliści twierdzą, że to jest takie zdrobniałe słowo, które brzmi tatuś. Nie wiem jak wam, ale mi jest ciężko to powiedzieć. Często mi to ciężko przechodzi przez przez usta, może dlatego, że jestem mężczyzną i wszelkie zdrobnienia typu Marcinku, Zosieńko, Kasieńko, Wacławku, Jacusiu. Mnie w kościele denerwuje. Myślę sobie czasami, no mówmy normalnie. Nie zdrabniajmy, prawda? Niektórzy lubią, jak jest tak milusińsko, tak, ale faceci najczęściej nie lubią, bo to tak dziwnie brzmi. I tatuś może być dla mnie, może dla mnie. To jest zbyt dużo, ale, ale tato to jest tak już, jest okej. Okay więc niech tak będzie. I kiedy apostoł Paweł mówi o naszej relacji z Bogiem Ojcem, to używa słowa Abba, co znaczy Tato, a nawet Tatuś. I będziemy dzisiaj mówić o tym, jakie to ma dla nas znaczenie. Wiecie, że najwięcej problemów dotyczących tego, kim dzisiaj jesteśmy, tego w jakim miejscu się znajdujemy, w jakich okolicznościach jesteśmy, wynika z tego, jaką mieliśmy relację ze swoimi rodzicami, jak byliśmy młodzi, jak byliśmy mali. Wiecie, Często do środka w Janowicach Wielkich przyjeżdżają ludzie i pierwsze, pierwsze ich zdania, kiedy z nimi rozmawiamy, wyglądają w ten sposób. Wychowywałem się bez ojca, ponieważ mój ojciec tak. Pił, był nieobecny w domu, wyprowadził się, popełnił samobójstwo, wyjechał za granicę. Nie ma go, nie było go. A nawet jeżeli był czasami w domu, wiecie, siedział, siedział i oglądał telewizję i czytał gazety, mentalnie go nie było. Więc to ma ogromne znaczenie dla nas na to, kim jesteśmy. Ja nie jestem, kochani, w grupie tych szczęśliwców, którzy mieli sielankowe dzieciństwo i oboje rodziców w domu. Niestety nie było tak, że nie było problemu, że była jasna wizja na życie Marcina. Więc ja jestem w tej grupie osób, którym jest bardzo ciężko przyjąć ten obraz Boga, jego natury jako takiego taty, taty. I mając z tego powodu zmagania i mam świadomość, że wielu z nas prawdopodobnie także ma zmagania z tego powodu, żeby odkryć Boga jako Tatę. Zgadza się? Dlatego, że my przez pryzmat naszych ziemskich ojców bardzo często postrzegamy naszą relację z Ojcem w niebie. To jest silniejsze od nas. Jeżeli ojciec był dobry, jeżeli nasz ziemski ojciec miał takie poczucie zdrowego rodzicielstwa, to, to też bardzo łatwo nam jest przyjąć Bożą miłość do naszych serc. Jesteśmy wtedy ludźmi, którzy potrafią przyjąć z powodu tego wczesnego ukształtowania nas jako dzieci tego, kim jest Ojciec w niebie. Dlatego bardzo często, kiedy ja rozmawiam z ludźmi na tego typu tematy, to ich postrzeganie Boga jako surowego sędziego, jako takiego, wiecie, takiego sprawiedliwego Boga, bierze się z życiorysów, w który jest wpisana zła relacja z Ojcem. Moje postrzeganie Boga jako takiego surowego sędziego, jako takiego Boga, który, który ciągle na mnie patrzy i ciągle ma, wiecie, do mnie jakieś ale, było do momentu, kiedy pewien, pewnego dnia spacerowałem, wiecie, wokół miasta. Miałem taki czas kiedyś, że spacerowałem sobie wokół miasta. To był bardzo ciężki czas w mojej rodzinie generalnie. Dla mnie to był ciężki czas. Ja spacerowałem sobie wokół miasta i w pewnym momencie Duch Święty do mnie mówi tak. Marcin? Była tak, jest takie zejście przez zalew tam u góry koło Katowickiej, zejście przez zalew na, na Kościuszki. Była godzina 21. I Duch Święty mnie, wiecie, mówi do mnie tak. Idź do swojego byłego, starego domu. Tam ojciec będzie siedział w kuchni i powiedz po prostu, że go przepraszasz. Wiecie, jak ja to usłyszałem, to sobie myślę tak, ale za co ja mam go przepraszać? Całe życie to ja byłem ten zły, to ja byłem ten niedobry. Dlaczego ja mam go przepraszać? Wiecie, ale poddałem się temu. Poszedłem do ojca, raczej poszedłem do domu, zapukałem do drzwi, patrzę, otwiera ojciec. Co on robi? Je kolację, kiełbaskie, wcina w kuchni. I mówię, tak. On się zdziwił w ogóle, że mnie zobaczył, ale mówi, mówię, tato, przepraszam. Takie oczy. A za co ty mnie przepraszasz? Mówię, przepraszam cię za to, że byłem taki, jaki byłem w stosunku do ciebie. Chcę naprawy tej relacji, chcę, chcę żeby... Chcę, żeby to się zmieniło między nami. Wcześniej mieliśmy bardzo trudną relację, nie potrafiliśmy ze sobą zamienić zdania. Wiecie? Każdy, każdy, każdy, każda próba kończyła się tym, że e, ktoś wchodził na emocje i po prostu nie było o czym gadać. Ale w tym momencie mój ojciec się rozpłakał, a wiecie, to jest twardy facet, to nie jest, jakaś, nie jest jakiś chłopczyk, który e, płacze z byle jakiego powodu. Chyba pierwszy raz widziałem w życiu, że on płacze. Popłakał się i mówi, wiesz co, ja już dawno chciałem cię przeprosić. Wiecie, kiedy ja wyszedłem z tego mieszkania, to ja czułem, że jestem już inny. Wiecie, ja czułem, że jestem inny. Nagle tak jakoś... Wiecie, wiecie ja byłem po terapii. Ja czułem, że wewnętrznie jestem zdrowy, że, że właściwie wszystko przerobiłem. Już teraz tylko do przodu, aleluja. Ale kiedy ja wyszedłem z tego mieszkania, to ja się czułem całkowicie innym człowiekiem w tamtym momencie, i powiem wam, że to do dzisiaj mi zostało. Nie mam problemu z tym, żeby, wiecie, być wolny w Chrystusie. Żeby poskakać, jak trzeba poskakać. Żeby powiedzieć coś trudnego do kogoś, kiedy trzeba coś trudnego powiedzieć. Bo rozumiem już dzisiaj to, że mam ojca. Nie, mam tatusia w niebie. Hallelujah. Wielu mężczyzn w dorosłym wieku, jeśli miało złą relację z ojcem, bardzo często powielają te błędy ojców, a jeśli ich ojciec był surowy i wymagający, to, to nie tylko powielają ten schemat w swoim życiu, ale również przenoszą ten obraz na ojca niebiańskiego, niebiańskiego jako surowego sędziego. Jako tego, który stawia nam wymagania i jako tego, który nigdy nas nie otacza wsparciem, miłością. I bardzo trudno jest wtedy przyjąć do osobistego życia to, że Bóg jest tatą. I faktycznie tak jest. Jak później przeanalizowałem to, to naprawdę tak było. A miałem wrażenie, że Bóg cały czas na mnie patrzy, że jak ja źle kopnę kamyk, to to, to jest złe, wiecie, i ja muszę z tego pokutować. Wczoraj opowiadałem o jechaliśmy samochodem, mówię, wiesz co, miałem nawet taką sytuację, że kiedyś szedłem, wchodziłem do babci po klatce schodowej, żułem gumę i wiecie, jak to jest. I poszedłem dalej. <słyskawek> Wszedłem do mieszkania babci i poczułem się tak potępiony, jak chyba nigdy dotąd w życiu. Różne rzeczy robiłem, naprawdę, różne straszne rzeczy robiłem, ale ta guma, przez tą gumę tak dostałem po swoim, bycie karku, że po 10 minut wstałem, szedłem tam na dół, wziąłem tą gumę, wyrzuciłem ją do śmieci i poczułem się wolny. I tylko dlatego, że moje postrzeganie Boga było wtedy takie, że za to to ja na pewno pioruna jakiegoś w tyłek wyłapię. Kiedy mamy taki obraz Ojca, to wtedy lubimy powoływać się na bardzo trudne wersety z Biblii, które pokazują Boga w niebie jako surowego Ojca, jako tego, który ściąga ogień. Oczywiście tak jest taka prawda. W Starym Testamencie Bóg, żeby chronić naród wybrany, musiał podejmować bardzo trudne i bolesne decyzje, działania. Jakieś działania, które wydają się okrutne, ale pamiętajcie, jeśli On to czynił, to tylko i wyłącznie z tego powodu, aby chronić swój nieposłuszny lud chronić. Bóg w niebie wcale nie cieszył się z tego, że musiał podejmować trudne, osądzające działania. Ale w tym samym czasie, kiedy podejmował osądzające działania, to bardzo często pojawiał się też objaw Bożego serca, który wcale nie tęskni za tym, wcale nie pała za tym, aby dokonywać trudnym, trudnych rzeczy na, nasz, na swoim narodzie. A więc musimy zobaczyć, kim, kim on jest, bo tak... Bo tak, Bóg jest surowym sędzią, On jest sprawiedliwym sędzią, On jest, Biblia mówi nawet, że jest strasznym Bogiem, ale Biblia mówi też, że miłość góruje nad sądem. Że Jego miłość jest większa, że tam, gdzie ludzkie serce chciałoby kogoś osądzić, Bóg posyła swoją miłość, aby wyprowadzić nas z tego przeklętego koła, wiecie, upadania, wstawania, podnoszenia się, dewastowania siebie. I często nam się to wydaje irracjonalne, ale taka jest natura Boga. I teraz, kochani, tak, zamiast, zanim powiem o tacie, to najpierw powiem o toksycznej miłości. Bo to jest bardzo ciekawe. I wiele razy my myślimy, że kochamy. Wiele razy myślimy, że kochamy, ale jeśli się zagłębimy w to, co nazywamy miłością, to może się okazać, że my raczej mamy do czynienia z jej ludzką odmianą, która nie ma nic wspólnego z tą Bożą miłością. A więc zadam wam teraz pytanie, posłuchajcie, to jest bardzo ważne, ponieważ ja tak jak mówię, ja jeszcze do niedawna byłem targany tego typu wewnętrznymi rozterkami, poczuciem winy, zmaganiami, aż pewnego dnia zrozumiałem, że to w ogóle nie o to chodzi. Teraz chciałbym wam zadać pytanie i weźcie je sobie głęboko do serca. Czy jesteś zmęczony nieustającymi wymaganiami innych wobec ciebie? Zawsze znajdzie się ktoś, kto będzie chciał stworzyć lepszą wersję ciebie. Ma oczekiwania. Świat dzisiaj generalnie jest oparty o oczekiwania. Wszyscy mamy wobec siebie oczekiwania. Rządzący mają oczekiwania wobec ludu. Lud ma oczekiwania wobec rządzących. Członkowie kościoła mają oczekiwania wobec innych członków kościoła. Pracodawca ma oczekiwania wobec swoich pracowników, pracownicy wobec swojego pracodawcy, pastor względem innych, inni względem pastora. Wszyscy mamy oczekiwania wobec wszystkich. Efekt jest taki, że, jedni ludzie, że są ludzie, którzy wysysają z ciebie całą energię i życiodajne siły, ponieważ ciągle coś od ciebie chcą. I może ty jesteś na zawołanie całego świata, aby spełnić oczekiwania innych ludzi. Męczysz się, zabiegasz, aby inni ludzie dobrze się czuli, ponieważ mają oni ciągle oczekiwania. Może ktoś steruje twoim życiem, a ty nawet nie zdajesz sobie z tego sprawy. Nie wiem, mama chce ciągle być twoją mamą, chociaż jesteś już dorosły. Ciągle twoi rodzice wtrącają się we wszystkie twoje sprawy, chociaż jesteś już dorosły. Nie wiem, może na opiekuń czy tata albo mama ciągle uważają, że nie dasz sobie rady. Albo ciągle nie jesteś ukochanym, wymarzonym, wymarzonym dzieckiem, które może miało być prawnikiem, lekarzem i ciągle mają z tego powodu do ciebie pretensje. Ile razy słyszy się, że rodzice są rozczarowani swoimi dziećmi? Dzieci nie spełniają oczekiwań swoich rodziców. Może twój mąż albo żona jest toksyczna, ciągle kontroluje całe twoje życie. Musisz być na, każdy, na każdą sekundę, na każdą godzinę, na każdą minutę. A jak cię nie ma, to tysiąc telefonów. Żona, która jest o wszystko zazdrosna, podejrzliwa. Dzieci, które mają ciągłe fanaberii i wydumane potrzeby. Może koledzy w pracy nadużywają twojej dobroci. Wszyscy mają oczekiwania wobec wszystkich, ale może przychodzi taki moment, że zaczynasz mieć tego wszystkiego dość, buntujesz się, nie chcesz być już na zawołanie całego świata, robisz to i co się wtedy dzieje? Ja wam powiem, bo ja to przeżywałem często. Masz poczucie winy, masz poczucie winy, że jesteś złym synem, że jesteś złą córką, że jesteś złym liderem, że jesteś złym pastorem, że jesteś złym człowiekiem. Bo zbuntowałeś się, aby po prostu nie spełniać oczekiwań wszystkich ludzi. Jednak, kochani, pozostaje kluczowe pytanie: czy jesteś przekonany, że pozwalając sterować i manipulować Tobą, wysysa wysysając Twoją życiową energię, okazujesz tym ludziom naprawdę im miłość i stajesz się tym, kim Bóg chciałby, abyś Ty był? To jest kluczowe pytanie. Czy to naprawdę jest droga, przez którą prowadzi cię Bóg i czy naprawdę odzwierciedla zamysł, jaki Bóg ma dla nas? Żebyśmy spełniali tylko swoje wzajemne oczekiwania. A jak ich nie spełniamy, to jesteśmy źli, niedobrzy. A więc czym jest toksyczna miłość? Bo zanim, wiecie, poznamy prawdziwą Bożą miłość, to musimy zobaczyć, czym ta miłość nie jest. To, co często myślimy, że jest miłością, jest tak naprawdę fałszywym obrazem miłości Ojca, to cielesna miłość, egoistyczna miłość, samolubna miłość. Oparta tylko na strachu i cielesności, kochani. Jak wiele razy, będąc tutaj na sali, wśród braci i sióstr w kościele, ile razy możesz okazywać miłość tylko dlatego, że boisz się stracić w oczach tej drugiej osoby? Wiecie, my często w kościele boimy się konfrontacji. Więc próbujemy nawiązać, wiecie, jakieś dialogi, które najczęściej biorą nas od siebie, odsuwają na dwa różne końce. Efekt jest taki, że prędzej czy później do konfrontacji dojdzie, tylko że ta konfrontacja będzie już konfrontacją, wiecie, game over taką, która zakończy już prawdopodobnie byt w tym kościele i później, kiedy będziecie szli przez miasto, to ten człowiek będzie was omijał naokoło. Dążmy w kościele, do konfrontacji w pierwszym momencie. Dlatego, że kiedy zrobimy to w pierwszym momencie, emocje ulec ulecą, wtedy będziemy mogli naprawiać, wtedy będziemy mogli pracować z tymi ludźmi. Bo kiedy to zbytnio, wiecie, jak ten, ten balon się zbytnio nadmucha, to często już nie ma co ratować. Nie próbujmy na siłę uszczęśliwiać kogoś, kto nie chce być szczęśliwy, ale sprowadźmy go do konfrontacji, skonfrontujmy go i wtedy całkiem inaczej może jego życie się potoczyć. Jak wiele razy jesteśmy sterowani, napędzani strachem, napędzani lękiem przed dezaprobatą, przed brakiem okazania akceptacji przez drugiego człowieka i w końcu robimy rzeczy, ciągle jakby okazując jakieś dobro, ale tak naprawdę motorem tego wszystkiego jest lęk. Wydaje nam się, że my jesteśmy tacy dobrzy, ale my się tak naprawdę boimy. Ludzie się boją, więc robią coś dla innych. A oto Pan Jezus w Ewangelii Jana mówi... Nowe przykazanie daję wam. Abyście się wzajemnie miłowali, jak i ja was umiłowałem. Abyście się wzajemnie miłowali. Po tym was wszyscy poznają, żeście uczniami moimi, jeśli miłość wzajemną mieć będziecie. Bardzo ważny fragment. Miłość jest znakiem. Powiedzmy to wszyscy. Miłość jest znakiem. Miłość jest znakiem. To miłość jest tym, co nas ma wyróżniać w tym świecie. To miłość w nas ma być drogowskazem dla tych ludzi, którzy dzisiaj giną. Tak naprawdę w całym chrześcijaństwie chodzi tylko i wyłącznie o miłość. Ale czy o tą miłość powodowaną strachem, powodowaną lękiem? Miłość, która boi się utraty popularności? Jak mi ktoś mówi o tym, że w kościele zielonoświątkowym można zrobić karierę, to ja się z tego śmieję. Wiecie, bo kościół jest tak, zielonoświątkowy jest tak mały, że wystarczy, że powiesz dwa kazania już się wszyscy znają. Jak można robić karierę w czymś, co, co można liczyć w dziesiątkach procenta? Czego my zazdrościmy? Ja wierzę w to, ja wierzę w przebudzenie dla tego kraju. Ja wierzę w to, że ludzie będą w tym kraju, kochani, uzdrawiani, że ludzie w tym kraju będą pociągnięci do Chrystusa. Wierzę, że ten Kościół będzie zapełniony, wiecie, do końca. Ale wczoraj coś Sławek Jagieła powiedział, co mnie bardzo mocno dotknęło. My cię często modlimy o uzdrowienie, i modlimy się o to uzdrowienie. I wiecie, to, co teraz powiem, będzie brutalne. Ale ludzie czasami nie są uzdrawiani. Po prostu umierają. Bóg czasami po prostu pozwala odejść takiej osobie. Ale przy tej całej modlitwie powinieneś modlić się jeszcze jedną modlitwą, modlitwą odpowiedzialności. Modlić się tak. Panie Boże, ja proszę Cię o to uzdrowienie. Ja wierzę w to uzdrowienie. Ale powiedz, jaki może być mój udział w tym, w czym, co Ty chcesz zrobić z tą osobą. Wiecie, ludzie umierają i będą umierać. Ale czy oni umrą, będąc, wiecie, zbawionymi, to często zależy tylko i wyłącznie od nas. Czy my im o tym Chrystusie powiemy? Czy Jezus, który opowiadał, nauczał o Bogu, o Ojcu, jak On się zachowywał? Kiedyś ktoś powiedział, Jezus jest najczystszą teologią. Jeśli chcesz poznać miłość Bożą, jeśli chcesz zobaczyć, jak, jaka jest miłość Boża, jak działa Bóg, to patrz na Chrystusa w Jego prostym nauczaniu, w Jego prostych gestach. Zobaczysz, co znaczy, że Bóg jest miłością. Jezus największą swoją siłę posiadał z powodu relacji miłości, jaka była pomiędzy Nim a Ojcem. Jesteśmy stworzeni do miłości. Każdy kochany na tej sali jest stworzony do tego, aby kochać i do tego, aby być kochanym. Zgadza się? Jesteś stworzony do tego, aby kochać i aby być kochanym. Każdy z nas ma potrzebę w sobie bycia kochanym. Nikt nie mówi, przynajmniej nikt o normalnych zmysłach, nie mówi tak. No ja lubię, jak ludzie, jak ludzie mnie nienawidzą. Ja lubię, jak ludzie źle mnie piszą. Ja lubię, jak ludzie, wiecie, kiedy mnie odrzucają, kiedy mnie wyzywają. Ktoś normalny w taki sposób mówi? Tadek, ty się liczysz. My z jesteśmy przyjaciółmi, więc możemy sobie pozwolić na więcej. Ja, natomiast Tadek jest normalny. Nawet jeśli coś robimy na pokaz. Tak wiecie, że niby jest nam to wszystko obojętne, bo robimy tak czasami. No, ale niech sobie tam robią i to jest obojętne. Ehe, w głębi serca masz tą potrzebę, masz tą potrzebę, ona w tobie jest. Zgadzacie się z tym? I teraz powiem taki banał, na który wszyscy możecie powiedzieć, Możecie powiedzieć tak, a co ty tam, Marcin, takie banały opowiadasz, my tutaj przyszliśmy teologicznego nauczania wysłuchać, a ty nam takie rzeczy będziesz mówił. Ale chcę wam powiedzieć, to nie jest chrześcijański banał. Tak naprawdę tylko i wyłącznie Bóg jest miłością. Tylko i wyłącznie Bóg jest źródłem miłości. Tylko i wyłącznie od Boga to wszystko się zaczyna. I teraz, kochani, w Ogrodzie Eden, kiedy Adam i Ewa zostali stworzeni, oni zostali stworzeni do relacji opartej na miłości, oni byli w więzi z Bogiem, która dlatego była niezwykła, ponieważ była więzią miłości. A więc wpatrywanie się w Boga było całym sednem ich życia. I w ogrodzie Eden człowiek cieszył się relacją z Bogiem opartą o miłość. Nie musiał pracować, nie musiał niczego zdobywać. Wszystko było darem, niezasłużonym. Żadnych punktów nie musiał zdobywać u Pana Boga. Jednak wkradło się kłamstwo, a to kłamstwo polegało na tym, że życie z Bogiem Oparte o miłość nie jest tylko i wyłącznie jedynym wyborem. Kochani, jeśli zabierzemy Boga z tego miejsca, w którym jest źródłem wszystkiego, to co nam zostaje? Co nam zostaje? Zostajemy my sami. Zostajemy my sami i człowiek porzucając tą relację opartą o miłość ciągle jednak ma potrzebę bycia kochanym. I aby zapełnić tą potrzebę, szuka. Szuka miłości w wielu innych rzeczach u wielu innych ludzi. I do czego to człowieka doprowadza? Do katastrofy. Człowiek wierzy, że może mieć pełną kontrolę nad swoim przeznaczeniem, że jest samowystarczalny, samodzielny, ale nie poczuje się tak naprawdę kochany, dopóki, jak powiedział jeden z ojców Kościoła, jego dusza nie spocznie w Bogu. Dopóki twoja dusza nie spocznie w Bogu, dopóty nie będziesz czuł się tak naprawdę, tak naprawdę kochany. I może się okazać, kochani, że kiedyś staniemy u bram raju i usłyszymy... Świetnie sobie beze mnie poradziłeś. Naprawdę świetnie sobie beze mnie poradziłeś. I my jako ludzie wierzący często, często, bardzo często, wydaje nam się, że jesteśmy w stanie sobie poradzić bez Boga. Że jesteśmy sobie w stanie poradzić w tym najważniejszym obszarze naszej duszy, jaką jest potrzeba bycia kochanym. I człowiek szuka zaspokojenia swojej wartości i potrzeby miłości w, w innych ludziach. Robimy wszystko, aby inni ludzie nas pokochali i to jest największy błąd. I teraz chcę wam podać przykład. Zapraszam dwóch ochotników. Chodźcie chłopaki. Chodź Kuba. Chodź Kuba, ty jesteś wyższy, będziesz Jezusem. Stań sobie z tej strony. A ty, Tymek, stań z tej strony. Ty będziesz innym człowiekiem. Wiecie, chcę wam pokazać taki przykład, jak to wygląda w naszym życiu. Często, wiecie, koncentrujemy całą swoją uwagę na tym, na tym drugim człowieku. Koncentrujemy całą swoją uwagę na nim, żeby wiecie, on nam mówił, że jest z nas zadowolony, że mnie kocha, że jestem wspaniały, no mów. <śmiech> Robimy coś dla niego, on coś robi dla nas. Ale wiecie, jak to jest z takim człowiekiem. Dwa razy podziękuję, trzy razy nie. Więc w pewnym momencie wydaje nam się, że on się od nas odwraca. I wiecie, i zaczynamy te swoje takie gadki, nie? Kto ma twarde serce, ten musi mieć... Nie, kto ma serce miękkie, ten tyłek musi mieć twardy. Ludzie to są do niczego. A w ogóle ja tyle dla niego zrobiłem, on dzisiaj jest w ogóle dla mnie... Ludzie, nie ma co w ogóle tam do ludzi. Ludziom nie wolno pomagać. No przecież robiłem tyle dla niego, on... a on dzisiaj mi nie podziękował, nie podał mi ręki w kościele. Nie wiem. Ja tyle służę w kościele, a pastor nie spogląda na mnie i nawet w ogóle nie mówi nic o mnie. A może specjalnie nie mówi, żeby się nauczył służyć Bogu? Aleluja. Wiecie, i tak to często wygląda, że stajemy się rozgoryczeni. Ale prawidłowa, prawidłowa relacja powinna wyglądać tak. Przychodzę do Boga, do Jezusa, i całą potrzebę miłości czerpię od Niego. Cała moja potrzeba miłości zostaje zaspokojona, cała potrzeba mojej miłości, za, wiecie, akceptacji wszystko taje wypełnione w moim życiu. Ja już nie potrzebuję, wiecie, czerpać miłości z tego drugiego człowieka, tylko to, czym wypełni, wypełniła mnie miłość Chrystusowa, mi po prostu daje siłę do tego, abym mógł służyć temu człowiekowi bez oczekiwań. Abym mógł mu służyć bez oczekiwań. Bez oczekiwania tego, że on będzie dziękował. Bez oczekiwania tego, że on będzie, wiecie, ciągle będzie mówił o mnie tylko i wyłącznie dobrze. Bez takich oczekiwań. Po prostu miłość Chrystusa, wypełnia całą moją potrzebę bycia kochanym. Rozumiemy to? Dzięki, chłopaki. Wiecie, kochani, jak, jakie to jest straszne. Wiecie, jakie to jest straszne służyć i oczekiwać podziękowań? Służyć i oczekiwać tego, że ktoś będzie nam dziękował? Musimy wejść w miejsce, kiedy coś czynimy innym ludziom, i to tylko jest dlatego, że jest to wynikiem przyjęcia Bożej miłości. Jesteśmy w tej miłości, potrafimy w tej miłości usługiwać innym. Kościół nie może być miejscem, gdzie ludzie szukają wzajemnej akceptacji. To nie znaczy, że mamy być aroganccy względem innych, ale to oznacza i to jest bardzo ważne, to, o czym dzisiaj mówię, tego nie możesz zrozumieć. To nie jest tak, że ty sobie zapiszesz coś tam na kartce, później do tego wróci, wrócisz i ty to zrozumiesz. To jest jedno z tych kazań, kiedy Pan Bóg musi ci dzisiaj, teraz objawiać swoją miłość w twoim życiu. Tego nie weźmiesz na logikę. Ponieważ kiedy przyjmiesz Jego miłość, zaczniesz być naprawdę wolny. Wolny od lęku, wolny, aby ktoś inny ciebie nie odrzucił. Teraz bardzo ważne. I może teraz komuś zabije wszystkie jego marzenia. Nigdy nie będziesz pierwszym człowiekiem, o którym ludzkość będzie mówiła tylko dobre rzeczy. Alleluja! Jeżeli Pana Jezusa źle oceniali, jeżeli Pana Jezusa odtrancali, jeżeli o Panu Jezusie mówili kłamstwa, to co on miał zrobić? Miał się obrazić? To mógł, bo on był Bogiem. Ale nie, on czerpał swoje bezpieczeństwo z tego, że miał doskonałą więź miłości z Ojcem. Był jednak taki moment, kiedy na chwilę została ta więź zerwana, kiedy Jezus był na krzyżu i, czy, i krzyczał, czemuś mnie opuścił. I wtedy wiemy, że to był najtrudniejszy moment służby Jezusa. I często w naszym życiu mamy takie momenty, kiedy wydaje nam się, że Jezus nas opuścił. W służbie często, jesteśmy już na skraju, wiecie, już chcemy zrezygnować. I jedyna rzecz, która możecie w tym momencie uratować, to jest właściwa więź z Jezusem Chrystusem. To jest właściwa relacja oparta o miłość, a nie o potępienie i sąd. Ludzie, którzy mają właściwą relację z Ojcem w momencie kryzysu w swoim życiu przechodzą ten kryzys. Nie spotkamy w kościele ludzi, którzy przechodzili przez kryzys i nie zawołali do Boga, nie wrócili do tej relacji. Nie spotkamy takich ludzi. Ich już tutaj nie ma. Są albo poza kościołem, albo już nie żyją. To nie jest, wiecie, to nie jest taka takie coś tylko. To takie miłe, fajnie się to mówi, fajnie, fajnie się o tym mówi. są Naprawdę bardzo ważne rzeczy, żeby mieć właściwe spojrzenie na obraz Boga, tego, kim On dla mnie jest. Jeżeli chcesz szczęśliwe życie prowadzić, to bez względu na okoliczności, jakie Cię dotykają ze strony innych ludzi, musisz sięgnąć do właściwego źródła, jedynego źródła, jakim jest przyjęcie tego, że jest Tato, który Ciebie kocha miłością bezwarunkową. Przyjmować tą miłość, koncentrować się na tej miłości, i tylko wtedy, kiedy będziesz miał poczucie akceptacji, bez względu na to, jak wyglądasz, ile masz nadwagi, niedowagi, czy masz dzisiaj włosy, czy nie masz tych włosów, czy jesteś chory, czy jesteś zdrowy, bez względu na to, czy jesteś osobą wykształconą, czy niewykształconą, czy potrafisz składnie mówić, czy nie potrafisz składnie mówić. Jeśli zaczniesz przez objawienie przyjmować, że twój tato w niebie ciebie kocha, wtedy zaczniesz czuć się zdrowo wewnątrz. Halleluja. Kończąc, kochani, zapraszam ciebie, Artur. Kończąc, kochani, taki biblijny przykład pewnej katastrofy człowieka, który na opinii ludzi budował swój sukces i przykład człowieka, który na miłości Boga osiągnął zwycięstwo nad tym pierwszym. Pamiętacie historię Dawida i Absaloma? Dawid całe swoje życie czerpał poczucie bezpieczeństwa z tego, że był, że był ukochanym, że kochał Pana Boga, a Pan Bóg kochał Jego. I kiedy prorok przyszedł namaścić Dawida, na króla. To wiecie, Dawid nawet nie był w tej grupie, wiecie, wybranych do konkursu piękności. Po prostu weszli jego bracia, wszedł ojciec Dawida, który przedstawiał synów prorokowi i pominął Dawida. Dawid nie był zaliczony do tej grupy, która się kwalifikowała. Chociaż wiecie, Biblia mówi, że to był całkiem ładny facet i umiał się bić. To jednak nie był w tej grupie wybranych w oczach ludzkich się nie kwalifikował. Może tak jest, że ty w oczach ludzkich dzisiaj się nie kwalifikujesz. Nie kwalifikujesz się do tego, bo jesteś zbyt mało doświadczony. Nie kwalifikujesz się, bo masz słabą przeszłość. Nie kwalifikujesz się do tego, aby być kochanym. I wiecie, to przychodzi prorok i mówi, kolego, tu są fajni chłopcy. I nawet jakiś mister uniwersum by się znalazł. Ale nie nadają się na króla. Masz tu jeszcze kogoś? No wiesz, no, no jest taki jeden pyzaty troszeczkę, nadęty, grubiutki, ale on się nie nadaje na króla. On się nie nadaje na króla. Ale wiecie, Dawid się nadawał. Wiecie dlaczego? Ponieważ Dawid był zdrowy wewnątrz. Dawid rozumiał, kim jest Ojciec w niebie. Najpiękniejsze psalmy nasączone miłością, nasączone rozumiejące Boże serce, to były psalmy Dawida. Dawid czerpał swoją tożsamość z tego, że był kochany przez swojego ojca w niebie. Przyniósł nowe objawienie do wiary Izraelitów w Starym Testamencie, tego, kim jest ojciec w niebie. Zaczął go opisywać w inny sposób i oto pojawia się na arenie jego syn, który także był, wiecie, całkiem fajnym facetem. I wiecie, syn w gorliwości zabił swojego brata. Tak to był Brat przyrodni, ale brat zabił swojego brata, bo ten dopuścił się pewnej strasznej zbrodni. Absalom chciał dokonać pewnego czynu zemsty na swoim bracie i to nawet było dozwolone w pewnym sensie w tamtych czasach. Dlaczego to zrobił? Bo ojciec ich nie chciał tego robić. Dlatego, że Dawid poruszał się w obszarze miłości. Dawidowi szkoda było pierwszego syna i zamiast niego zrobił to Absalom, ale historia się nie kończy. Bo Absalom chciał budować swoje poczucie miłości na opinii i na zadowoleniu innych ludzi. Wiecie, co zrobił Absalom? Absalom wybudował sobie takie biuro pomiędzy ludem i królem. I kiedy ludzie szli do króla, to on wołał tak. Hej, hej, stary! Król, nie ma dla ciebie czasu, ale ja cię wysłucham. Przyjdź do mnie, ja cię będę słuchał. Jego syn stanął pomiędzy nim a jego ludem. Dlaczego Absalem tak postąpił? Bo nie potrafił przyjąć, że Boża miłość wystarczy. Potrzebował ludzi, którzy pomagali mu poczuć się ważnym. Jak wiele razy kosztem opinii o innych ludziach budujemy swoje własne ego, swoje poczucie wartości. Szukamy tego, aby ludzie przy nas mówili dobre rzeczy o nas, a złe rzeczy o innych. On nie był królem, ale chciał zachowywać się jak król, bo wtedy czuł się kimś wartościowym. Trochę go usprawiedliwię. Wiecie, tam był taki moment, kiedy Dawid nie przyjął Absaloma, kiedy był zgorzkniały. Nawet zawołał go do stolicy, ale nie utrzymywał z nim relacji i to był największy błąd Dawida. Ale Absalom nie poradził sobie z tą zepsutą relacją. Aby szukać jakiegoś uleczenia w Bogu, ale zaczął szukać tego, aby ludzie nadawali jego wartość, wartość jego życiu. Kochani, nie bądźmy jak Absalom. Drogi kościele, powstajmy. Alleluja, dobry Panie czy dziękuję. Dziękuję Ci, Panie, za to, że mam tatusia w niebie. Dziękuję Ci za to, Panie, że pozwoliłeś mi doświadczyć tego objawienia, kim jesteś. Panie, dziękuję Ci za to, że Ty w każdej chwili, w każdym momencie jesteś przy mnie. Że Ty się mną opiekujesz. Że nie muszę się bać w każdym momencie, kiedy upadnę, nie muszę, się, nie muszę czuć się otrącony, nie muszę czuć, czuć się jarzma na sobie, ale czuję akceptację z Twojej strony, Panie. Być może dzisiaj masz w swoim życiu taki moment, albo, albo jeszcze nie, nie przeżyłeś w swoim życiu tego pełnego objawienia Bożej miłości. Jeżeli tak jest, chciałbym, żebyśmy się teraz modlili. Chciałbym, abyśmy wyszli do przodu. Podnieśmy ręce wszyscy, którzy kochamy Jezusa. Halleluja! Teraz podnieśmy ręce wszyscy, którzy kochamy się modlić. To teraz ci wszyscy, którzy podnieśli ręce, aby się modlić, to chodźcie tutaj. Chodźcie tutaj. Chodźcie, wyjdźcie do przodu. Potrzebujemy się modlić o siebie nawzajem, kochani. To nie jest nic strasznego, to, to nie boli. Każdy z nas dzisiaj przeżywa jakieś trudności w swoim życiu. Każdy z nas przechodzi przez ciemne doliny, ale chcę wam powiedzieć, że Bóg jest z nami i On chce cię wyprowadzić z tych ciemnych dolin. Halleluja. Kochani, nie będziemy się modlić o siebie nawzajem. Nie, nie będziemy się osobno o każdego modlić, ale weźcie złapmy się za ręce. I niech każdy głośno zawoła do Pana. Niech każdy zawoła o to, co chce się modlić i w takim łańcuchu w takim łańcuchu modlitwy, przyjdźmy dzisiaj do Boga. Niech to będzie ten czas, kiedy właśnie miłość i racjonalna miłość Boga będzie się manifestować w tym miejscu. Kiedy moc Pana Jezusa Chrystusa będzie manifestowana w tym miejscu. Gdzie ona się ma manifestować, jeśli nie tutaj? Między nami. Halleluja. Bóg was wszystkich kocha. Amen. Halleluja. Dobry Panie, dziękujemy Ci za ten czas, Panie. Dziękujemy Ci za to, że Ty jesteś tatusiem. Dziękujemy Ci za to, Panie. Proszę Cię, Panie, o to, aby każda chwila naszego życia była w oparciu o to objawienie. Żeby każda chwila naszego życia, Panie, była pełna Twojej miłości, Twojej dobroci, Twojego, Twojej akceptacji, Panie. Nie chcemy się bać, chcemy być wolnym Kościołem, chcemy być wolni w Chrystusie, bo wolność jedno ma imię. Jezus, Hallelujah. Hallelujah.